Radio 10.30 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Wiadomości z rynku nieruchomości Wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w odpowiedniej perspektywie. Oczekuje się, że oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrośnie, po tym jak w grudniu rezerwa federalna zdecydowała się podnieść je o ćwierć punktu. Niemniej jednak pozostaje ono nadal na historycznie niskim poziomie, o czym mogą nie wiedzieć osoby, które nie były uczestnikami rynku, gdy oprocentowanie wynosiło 8, 10, a nawet 10%. W wypowiedzi dla stacji CNBC prezes i dyrektor generalny United Wholesale Mortgage powiedział, że mileniowcy wkrótce docenią, na jak dobrym poziomie utrzymują się stopy procentowe, kredytów hipotecznych, nawet pomimo ich nieznacznego wzrostu. A kiedy to nastąpi, zaczną oni wchodzić na rynek. Wzrost zaufania wśród amerykańskich konsumentów. Wzrósł poziom zaufania Amerykanów do swoich finansów osobistych i coraz więcej z nich uważa, że teraz jest dobry czas na sprzedaż domu. Jednak jak wynika z nowego raportu przygotowanego przez Fannie Mae, liczba konsumentów, którzy są zdania, iż teraz nastał dobry czas na zakup domu, pozostała w grudniu na niezmienionym poziomie. W tym samym miesiącu wzrosły 4 z 6 komponentów wskaźnika nastrojów wobec zakupów domów opracowanego przez Fannie Mae, w tym dochody gospodarstw domowych, bezpieczeństwo zatrudnienia, ceny domów i to, czy teraz jest odpowiedni czas na sprzedaż. Mimo to konsumenci spodziewają się wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych, co w konsekwencji spowodowało, że udział netto Amerykanów, którzy uważają, że jest to dobry czas na zakup, pozostał niezmieniony od listopada. Ogólnie wskaźnik ten skoczył w górę o 1,9 punktu procentowego w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Sprzedawcy domów w Michigan mogą otrzymać zwrot pieniędzy. Jeśli w ciągu ostatnich czterech lat sprzedałeś dom Michigan, mogą Ci się należeć pieniądze od Państwa. Dzięki nowej ustawie, która weszła w życie w zeszłym miesiącu, osobom, które się kwalifikują, łatwiej jest odzyskać pieniądze przeznaczone na stanowy podatek od przeniesienia tytułu własności. Skontaktuj się ze swoim pośrednikiem nieruchomości w Michigan, który powie Ci o jednostronicowym formularzu, który należy wypełnić, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Gorące sprzedaże domów na mroźnym rynku Dakoty Północnej może i pogoda jest chłodna w Fargo w Dakocie Północnej, ale tamtejszy rynek realnościowy jest rozgrzany do czerwoności. W niektórych dzielnicach w okolicach Fargo domy sprzedają się średnio w ciągu 27 dni. Są jednak i takie, które znikają z rynku w ciągu 24 godzin. Średnia cena domów Fargo wynosi 213 tysięcy dolarów. Według prognoz rynek w 2016 roku pozostanie tam silny.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 jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 847-647-4000 Internet posiadłość.com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 Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. dzwoń już teraz 847-647-4000, 847 647 30 lub zobacz je w internecie pod adresem posiadłość.com. Podana wysokość raty miesięcznej odliczona jest na podstawie wkładu własnego wysokości 3% ceny, oprocentowaniu kredytu hipotecznego w wysokości 4% w skali rocznej, 30-letniej amortyzacji bez uwzględnienia kosztu zamknięcia transakcji, ubezpieczenia pożyczki, ubezpieczenia przeciwpowoli.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 w programie News OK powiedział, iż zgodnie z oczekiwaniami wielu osób, zapasy domów w 2016 roku zwiększą się, co może oznaczać więcej możliwości wyboru dla nabywców domów. Jednak jak stwierdził, cytuję, niektórym trudniej jest podjąć decyzję, gdy opcji jest więcej. Zbyt duży wybór może bowiem wywołać paraliż decyzyjny. Koniec cytatu. Radzi on kupującym, aby uważnie określili swoje kryteria wyszukiwania, zamiast oglądać nieskończoną liczbę domów. 10 najbardziej atrakcyjnych rynków dla początkujących nabywców. Najwięcej uwagi skupia się na bardzo drogich rynkach realnościowych w Ameryce. Jednak zdaniem krajowego kredytodawcy hipotecznego The Money Source jest wiele atrakcyjnych i przystępnych cenowo miejsc w kraju dla tych, którzy kupują dom po raz pierwszy. Firma ta przeanalizowała swoją bazę danych, ponad 70 tysięcy wniosków kredytowych i średnich cen domów, aby przygotować listę 10 najbardziej atrakcyjnych miast dla początkujących nabywców domów w 2016 roku. Miejsce pierwsze zajmuje Orlando na Florydzie. Tuż za nim w pierwszej dziesiątce znalazły się Des Moines, Iowa, Baton Rouge, Tulsa i Riverside w Kalifornii. Kolejna piątka to Chandler, Arizona, Amarillo, Texas, Reno, Nevada, Tacoma, Washington i Boise w stanie Idaho. Prognoza dla firm budowlanych na 2016 rok. Krajowe firmy budowlane borykają się z trudnościami w okresie wychodzenia z recesji. Felietonistka Bloomberg News mówi, że może się to zmienić. Jak twierdzi, podczas gdy koncentracja na górnym segmencie rynku pomaga wyprowadzić budowniczych z recesji, to obecnie najlepiej radzą sobie firmy początkujące i mniejsze. Utrzymujący się brak domów w północnym Teksasie Firmy budowlane w północnym Teksasie nie radzą sobie z poważnym wyzwaniem, jakim jest niedobór domów. Według gazety Dallas Business Journal pod koniec 2015 roku w Dallas-Fort Worth nadal brakowało ponad 40 tysięcy domów na sprzedaż, pomimo rekordowej w tym regionie liczby nowych budów domów jednorodzinnych. Budowniczy jako powód podają niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i rekordowe opady deszczu wiosną ubiegłego roku. Są to dwa główne czynniki, które opóźniają ukończenie rozpoczętych budów. Według Business Journal szacowane zamknięcia transakcji firm budowlanych wynosiły od 15 do 20% poniżej ich biznes planu właśnie z powodu opóźnień w budowie i nie zapowiada się, aby ta sytuacja uległa poprawie.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 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Starania o reformę ubezpieczenia domów na Floridzie Grupy realnościowe, budowlane i ubezpieczeniowe z Florydy łączą siły, aby wywrzeć nacisk w sprawie reformy dotyczącej ubezpieczania domów. Koalicja grup chce położyć kres nadużyciom zwanym jako CESJA KORZYŚCI, w ramach których właściciel domu przenosi swoją polisę na osobę trzecią, taką jak adwokat procesowy, który następnie otrzymuje wypłaty ubezpieczenia od firmy ubezpieczeniowej. Zwolennicy reformy są zdania, że na Florydzie CESJA KORZYŚCI jest nadużywana, ponieważ takie osoby trzecie agresywnie zabiegają o większe wypłaty z ubezpieczenia, co jak twierdzą, ostatecznie doprowadzi do gwałtownego wzrostu składek ubezpieczeniowych. Ośrodki technologiczne są również ośrodkami konkurencyjnych rynków zakupów domów. Seattle, San Francisco, Boston i Portland to centra krajowej branży technologicznej. Nie przez przypadek są one również miastami, gdzie rynek zakupu domów jest niezwykle konkurencyjny. Według danych zebranych przez Związek Realnościowców, 30 najbardziej konkurencyjnych dzielnic w kraju znajduje się właśnie na terenie tych czterech miast. Pierwsze miejsce na liście przypadło dzielnicy Inman Square w Cambridge, Massachusetts. Dwa na trzy domy sprzedają się za cenę wywoławczą, a prawie czterech na dziesięciu kupujących płaci gotówką. Główny ekonomista Związku Realnościowców mówi, że efektem zderzenia niewielkiej podaży domów z nabywcami domów o wysokich dochodach jest ten gorący i niezwykle konkurencyjny klimat. Powrót nabywców Singielek. Kilka lat temu serial HBO pod nazwą Seks w Wielkim Mieście pokazał nam, jakie przeszkody napotykają niektóre samotne kobiety przy zakupie domu. Ale mamy już 2016 rok i po raz pierwszy od wielu lat liczba singielek kupujących dom znowu rośnie. Dyrektor zarządzający do spraw badań ankietowych Narodowego Związku Realnościowców w wywiadzie dla Bloomberg News powiedziała, że wiele nabywców singielek to samotne macki i wdowy. I cytuję, dokonujący finansowych poświęceń, ponieważ bardzo pragną być częścią społeczności jako właścicielki nieruchomości. Koniec cytatu. Czy to możliwe, żeby Twoja ocena kredytowa nie miała znaczenia? Zadałeś sobie dużo trudu, aby utrzymać i poprawić swoją ocenę kredytową, ale niektórzy kredytodawcy na czele z niektórymi firmami z Doliny Krzemowej kwestionują teraz przydatność tej oceny. Według The Wall Street Journal największą z tych firm jest Social Finance Incorporated San Francisco, która to oferuje kredyty hipoteczne dla drogich domów, a także refinansowanie kredytów studenckich oraz pożyczki prywatne. Gazeta donosi, iż ci kredytodawcy internetowi stosują własne modele scoringowe, dzięki którym ich zdaniem mogą dotrzeć do takich konsumentów jak pokolenie milenium, które niedostatecznie korzysta z usług bankowych, co określa się mianem underbanked. Oceny FICO są produktem firmy Fair Isaac Corporation, której dyrektor generalny mówi, że nie spodziewa się zobaczyć dużego wpływu ze strony kredytodawców odwracających się od Ocen historii kredytowych zgodnych z jego od dawna stosowanym modelem ocen historii kredytowych, tak zwanym FICO Score. Zbyt wysoka cena wyeliminujecie szybkiej sprzedaży. Ustalenie początkowej ceny wywoławczej za Twój dom ma krytyczne znaczenie. A jeśli nie wierzysz, spójrz na dane zebrane przez wiceprezesa wykonawczego McEnerney Associates z siedzibą w Waszyngtonie. Jego zdaniem w stolicy kraju są sprzedawcy, którzy zawyżają ceny swoich domów, co może im przynieść rozczarowanie. Sprzedaż w takim wypadku może trwać trzy razy dłużej, a ostateczna cena sprzedaży jest średnio 10% niższa niż cena uzyskana przez agentów realnościowych, którzy prawidłowo wycenili Twój dom.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 Magazyn Radiowy Posiadłość 8476474000 Internet Posiadłość.com Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Czy jesteś stworzony do bycia wynajmującym? Mówiliśmy o inwestowaniu w różnego rodzaju nieruchomości, od mieszkalnych, przez wielorodzinne, po pomieszczenia biurowe, a nawet powierzchnie handlowe. Większość inwestycji w nieruchomości ma jedną wspólną cechę. Czyni cię wynajmującym. Ktoś płaci Ci czynsz, co może być świetnym sposobem na generowanie zysków. W rzeczywistości inwestycje w nieruchomości są dla wielu ludzi ich jedynym źródłem dochodu. Ale nie myśl sobie, że wystarczy usiąść i patrzeć, jak do Twojej kieszeni wpadają czeki. Bycie wynajmującym to dużo pracy. Zacznijmy od najważniejszego. Znalezienia potencjalnych najemców. Jak ich pozyskać? Trzeba będzie zrobić dobre zdjęcia nieruchomości, napisać dobry opis, a następnie zacząć się reklamować. Gazeta to wciąż dobre rozwiązanie, ale powinieneś pomyśleć także o internecie, ponieważ wielu najemców nie czytuje gazet. A więc reklamujesz swoją nieruchomość i zgłasza się kilka zainteresowanych osób. Skąd wiesz, jak odróżnić wiarygodnego najemcę od nierzetelnego? Istnieje kilka stron internetowych, które mogą Ci pomóc. Jedną z nich jest Smart Move, którą prowadzi agencja kredytowa TransUnion. Potencjalny najemca wypełnia formularz online, a następnie Smart Move sprawdza jego ocenę kredytową i doradza, czy można mu zaufać, czy też nie. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że to najemca płaci za tę usługę, a nie Ty. A teraz porozmawiajmy o utrzymaniu nieruchomości. Może słyszałeś historię o najemcach, którzy dzwonią o północy, ponieważ a. nie ma ciepłej wody, b. nie działa ogrzewanie lub c. nie ma ciepłej wody i nie działa ogrzewanie. Te historie są prawdziwe. Jako wynajmujący musisz być w stanie ocenić szybko sytuację i zdecydować, czy może ona poczekać do rana. Brak ciepłej wody? Prawdopodobnie tak. Brak ogrzewania? Prawdopodobnie nie. Będąc wynajmującym powinieneś albo mieć dobrą ekipę serwisową, która pomoże Ci niezależnie od godziny, albo sam powinieneś radzić sobie z naprawami, co pozwoli Ci zaoszczędzić dużo pieniędzy. Następnie mamy robotę papierkową, zezwolenia, formularze o wynajem, dzierżawę i inne tego typu sprawy. Na przykład konieczne może być przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przez służby miejskie, aby upewnić się, że jest ona bezpieczna i zgodna z przepisami. I wreszcie kwestia podatków. Pamiętaj, że czynsz to dochód do opodatkowania, więc porozmawiaj ze swoim księgowym, co dla Ciebie oznacza data 15 kwietnia. Na koniec krótkie pytanie. Jeśli jesteś wynajmującym, co jest najgorszą rzeczą, jaka może Ci się przydarzyć? Oczywiście nie mam tu na myśli katastrofy takiej jak pożar czy powódź, a raczej chodzi mi o najgorszą rzecz związaną z Twoją codzienną działalnością. Jest to niewynajęty lokal. Brak najemcy to brak czeków, a brak czeków to brak dochodu. Jeśli Twoja nieruchomość jest niewynajęta, to tak jakbyś nie miał pracy. Nadal masz dużo rachunku do zapłacenia, ale nie masz na to pieniędzy, więc musisz zbudować jakąś rezerwę. Wystarczy tyle, aby przetrwać co najmniej dwa lub trzy miesiące bez czynszu. Taka finansowa poduszka bezpieczeństwa może Cię uratować, jeśli Twój najemca się wyprowadzi, a Ty nie będziesz w stanie szybko znaleźć zastępstwa. Tak przedstawia się nasza krótka lista. Jak powiedziałem, bycie wynajmującym to ciężka praca. Ale jeśli wydaje Ci się, że to zbyt dużo obowiązków, proponuję, abyś zadzwonił do doświadczonego brokera, który specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami. On pomoże Ci znaleźć odpowiednią nieruchomość, przejść przez wszystkie formalności, znaleźć najemcę i dopilnuje, aby była ona zawsze wynajęta. W końcu to ekspert we wszystkim, czego potrzebuje wynajmujący. Nie musisz wszystkiego robić sam. Wystarczy pamiętać, że możesz liczyć na pomoc, jeśli zdecydujesz, że w tym roku chcesz zainwestować jak profesjonalista. Dla przypomnienia, nasz numer telefonu to 847-647-4000. 847-647-430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 And you're singing a song, thinking this is the life And you wake up in the morning and your headfirst twist the size Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight